tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 15 kwietnia jest ósma. Na serwis Trójki zapraszają Anna kowalik Brankati i Romuald Wójcik. Przełom w sprawie nominacji oficerskich. Prezydent podpisał 96 dokumentów o awansowaniu funkcjonariuszy ABW. Deklarację o partnerstwie podpisały Polska i Japonia. Przeskoczyliśmy kilka epok, jeśli chodzi o rozwój cywilizacyjny, mówi premier Donald Tusk. Kaskadowy pomiar prędkości pod takim hasłem policja w całej Europie, także u nas, sprawdza dziś dozwoloną prędkość. Jest przełom w sprawie nominacji oficerskich. Prezydent podpisał 96 awansów dla funkcjonariuszy ABW. Te informacje przekazał w Polsacie News rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz dodał, że jest to rezultat spotkania z 15 stycznia uzgodnień z szefami służb, z wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem, ale przede wszystkim z ministrem Tomaszem Siemoniakiem. Dodatkowo, jak przekazał rzecznik, Karol Nawrocki zdecydował o nadaniu łącznie 109 odznaczeń państwowych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu i Służby Wywiadu Wojskowego. Są to zarówno że zasługi jak i medale za długoletnią służbę. Na nominacje młodzi funkcjonariusze ABW czekali od początku listopada. Szef Pentagonu Pete Hexet ponownie nie weźmie udziału w dzisiejszym spotkaniu online grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy. Stany Zjednoczone ma reprezentować wiceminister wojny Albridge Colby. W spotkaniu weźmie udział ponad 50 ministrów obrony, wśród nich wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Tymczasem władze w Kijowie poinformowały, że jest już niezbędna liczba państw sygnatariuszy międzynarodowego porozumienia o powołaniu trybu do spraw rosyjskich zbrodni w Ukrainie. O szczegółach Paweł Buszko.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 Niemcy pomagają nam bardziej niż Amerykanie, ale Rosjanie boją się tylko prezydenta USA Donalda Trumpa, powiedział w rozmowie z niemiecką stacją ZDF prezydent Ukrainy. Komentując wynik wyborczy na Węgrzech, Wołodymyr Załęski stwierdził, że cieszy się, że Węgrzy wybrali Europę. Deklaracje o wszechstronnym partnerstwie strategicznym podpisały Polska i Japonia. To jeden z efektów wizyty premiera Donalda Tuska w tym kraju. Szef polskiego rządu powiedział, że przeskoczyliśmy kilka epok, jeśli chodzi o rozwój cywilizacyjny.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 Uwaga kierowcy, noga z gazu wszystkim lżej. Kaskadowy pomiar prędkości. Pod takim hasłem policja w całej Europie sprawdza dziś dozwoloną prędkość pojazdów. U nas zaangażowane są w to patrole drogówki, nieoznakowane radiowozy i grupy pościgowe spity mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest jedną z głównych przyczyn powstawania wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Apelujemy do kierujących, by przestrzegali dozwolonych limitów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 Warszawa zyska halę sportową z prawdziwego zdarzenia. Powstanie ona na terenie ośrodka Nowa Skra. Władze miasta podpisały umowę na budowę obiektu m.in. dla siatkarzy i koszykarzy. W stolicy brakuje takiego ośrodka do rozgrywek międzynarodowych i dla warszawskich drużyn, mówi prezydent Rafał Trzaskowski. Warszawa bardzo potrzebuje tego typu obiektu. Hala będzie miała dwie kondygnacje naziemne i dwie podziemne. Obiekt zostanie wyposażony w trybunę oraz pełne zaplecze techniczne. Nie będzie tutaj imprez komercyjnych, pozasportowych. To były główne potencjalne problemy, których bali się mieszkańcy. Oczywiście również zadbamy o kwestie dotyczące parkowania. Drugi etap modernizacji Skry, czyli hala sportowa, ma się zakończyć za 2,5 roku. A trzeci etap to gruntowna przebudowa stadionu lekkoatletycznego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl 5 po ósmej, teraz sport i dariusz Urbanowicz. FC Barcelona za burtą Ligi Mistrzów UEFA, choć rewanż z Atletico w Madrycie rozpoczął się dobrze dla Roberta Lewandowskiego i spółki, szybko padły bowiem gole i zrobiło się 2 do 2 w dwu meczu. Chwilę później jednak Lukman zdobył honorowego gola, dającego premię Atletico, a Barsa nie zdołała już przesądzić wyniku na własną korzyść. Nie zabrakło dyskusyjnych decyzji sędziego. Dla Blaugrany strzelali Jamal i Ferran Torres, którego w drugiej połowie zastąpił kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Do półfinału nie awansował też Liverpool po przegranej 0-2 w Paryżu przed tygodniem i przy Anfield również 0-2. Po dwakroć wczoraj strzelał Usman Dembele. O dwa wolne miejsca w czołowej twórcy Ligi Mistrzów powalczą mający jedną bramkę zapasu Bayern Monachium. Dzisiejszy mecz z Realem Madryt o 21. Przypomnę, tydzień temu Bawarczycy wygrali 2-1. Równolegle w Londynie rozpocznie się starcie Arsenalu ze Sportingiem Lisbona. Kanonierzy w Portugalii wygrali 1-0. Walczyły dzielnie, ale przegrały. Polki uległy 2-3 Irlandii w kwalifikacjach do Mundialu w Brazylii. Biało-czerwony goniły wynik. Na 1-2 strzeliła Tania Pawolek, a na 2-3 efektownym lobem Ewa Pajor relacjonuje Weronika Zieniewicz. Nie weszłyśmy w mecz tak jak chciałyśmy, tak jak sobie zakładałyśmy, to my chciałyśmy od pierwszych minut być tą drużyną dominującą na boisku i twardo zaznaczyć, że to jest nasz teren, nasze boisko. Niestety to się nie udało, Irlandki szybko zdobyły pierwszą bramkę, później gdzieś tą drugą i gdzieś gdzie my cały czas łapałyśmy to tempo, swoją grę, to... Kolejna bramka przyszła. Później ten karny, wiadomo, dla nas korzystnie, bo, bo przestrzelony, no ale to powoduje, że wytrąca nas to z równowagi i od nowa musimy złapać to swoje tempo. W tabeli prowadzą Holenderki, które wczoraj pokonały Francję 2 do 1, Polki 4. Spieszymy z gratulacjami dla Antoniego Kowalskiego, pierwszego Polaka, który zagrał w snukerowych Mistrzostwach Świata. 22-letni zawodnik przeszedł przez czterostopniowe kwalifikacje. W finałowym meczu pokonał Jamie'ego Jonesa z Walii 10 do 8. W finale Ekstraklasy Koszykarek 1 do 0 dla AZS-u UMCS-u Lublin, który wygrał z AZS-em Politechniką Poznań 76 do 68. Mecz numer dwa dziś, także w Lublinie. Umowa o partnerstwie z Japonią, czyli współpraca kraju kwitnącej wiśni z krajem marznącej wiśni, chociaż dziś obyło się bez porannych przymrozków. Nie jest źle, a wczesnym popołudniem będzie na ogół od 12 do 16 stopni. To też chyba nieźle. Poranek mamy pochmurny, po południu możliwe przejaśnienia, ale może też dziś popadać. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.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 Trwa audycja poranana z Państwa udziałem. Dwie dwójki i siedem trójek. Przed chwilą wysłuchałem opowieści o Don't Cry. I na początku tej opowieści słyszę, najpierw było ich troje. Ale w tekście opowieści nie było nic o Michale Wiśniewskim. To tak w ramach niespodzianki. Żeby Państwa trochę zaskoczyć. Bez zaskoczeń, bo bez zmian w wyjściowym składzie. Dziś Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski i Robert Grządowski. Zapraszamy do trójki. Do dziewiątej. One, two, three, two. Czy minister energii ma ze sobą walizkę z guzikiem do zmiany cen paliw? To mogą Państwo zobaczyć i sprawdzić na YouTubie. Tam transmisja wideo rozmowy politycznej. Jest 13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.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 Długo to robił i długo zwlekał i szkoda, że taka decyzja została od razu e, zakomunikowana jako negatywna. Zawsze mógł wcześniej e, to zakomunikować. Zawsze nie musiał z tego też robić takiego politycznego cyrku. A mam wrażenie, że prezydent blokując, wetując, e, hamując wszystkie możliwe nominacje, inicjatywy legislacyjne, jakiekolwiek procedury wychodzące z rządu, po prostu stawia się w roli takiej opozycji najsilniejszej wobec rządu. I właściwie to jest jego dzisiaj, e, to jest jego sposób na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 kolejne państwa, jak Litwa, inicjatywa prezydenta e, Nausedy także zmierza w tym kierunku, więc po prostu przyjęliśmy skuteczne rozwiązanie, które jak widać funkcjonuje. Czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski po porażce Wiktora Orbana na Węgrzech wrócą do Polski, czy e, polecą dalej na przykład do Stanów Będą uciekali dalej, bo tchórz zawsze pozostaje tchórzem. E, I Zbigniew Ziobro będzie uciekał przed e, wymiarem sprawiedliwości, przed odpowiedzialnością, przed e, prawem i prawdziwą sprawiedliwością, gdzie tylko będzie mógł, bo się po prostu um, tego, co robił wstydzi, i y, nie chce odpowiadać za to, co robił swoją drogą. Minister sprawiedliwości najdłużej urzędujący... Uważa, że się wstydzi, zbigniew się pro tego, co robił? On mówi, że nie wraca do Polski, bo tutaj nie może to jest, liczyć na sprawiedliwe to potraktowanie jest to, przez dobrze, prokuraturę. To, a propos tego traktowania, to jest najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości, ale też prokurator generalny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 Donald Tusk nie miał problemu w tym, żeby yy, na przykład, ale jest także y, kilku innych, którzy y, w tych śledztwach stawali z otwartą przyłbicą, często wobec y, absurdalnych zarzutów, więc nie ma powodu, żeby dzisiaj Zbigniew Ziobro tchórzył, y, poza tym, że się boi.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 Ukrainą, to się, mamy nadzieję, uda też zrobić ze Słowacją i może się udać z Węgrami wesprzeć tutaj te państwa. Czy Peter Madżar kierunek rosyjski współpracy? To, będzie, to są właśnie wieloletnie umowy, które na pewno będą, się stopniowo wygaszane, jeżeli Peter Madżar bardzo poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa. Ja tak e, rozumiem, że, że jest. Plus poważnie traktuje te zobowiązania, które podejmujemy na szczeblu wspólnotowym, bo to jest kwestia bezpieczeństwa całego naszego regionu, nie tylko jednego państwa, to nie będzie na pewno tej solidarności rozbijał. To po pierwsze. Po drugie na pewno ta wie, że ta dywersyfikacja pomoże zagwarantować stabilne dostawy niskie Tak jak w Polsce. Ale jeśli chodzi o wejście do Unii Europejskiej, Ukrainy, to tutaj zdaje się, że stanowisko Madziara będzie takie samo jak Orbana, ale o tym porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Mi już Motyka, minister energii z Polskiego Stronnictwa Ludowego był Państwa i moim gościem. Przechodzi z nami oczywiście do internetu. Jak zwykle tak jest. jesteśmy na YouTube, na stronie internetowej Trójki. Będziemy tam rozmawiać m.in. o tym, dlaczego minister sprawiedliwości chce ścigać współpracowników prezydenta. Zapraszamy do reklamy.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 Leksus elitarny w każdym wymiarze Żegnamy reklamy Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 8.30 Czas na skrót serwisu Trójki Anna Kowalik-Brankati Jest przełom w sprawie nominacji oficerskich Prezydent podpisał 96 awansów dla funkcjonariuszy ABW Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przyznał, że jest to rezultat spotkania z 15 stycznia i uzgodnień z wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem i koordynatorem służb Tomaszem Siemoniakiem Presja ma sens, powiedział kilkanaście minut temu w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce minister energii Miłosz Motyka. Szkoda, że tak późno, to prawda. I w ogóle dziwię się, że potrzebne było spotkanie, żeby prezentowi tłumaczyć, że takie nominacje należy podpisać. E, no ale no, będziemy to robili, Będziemy, jeżeli będzie taka potrzeba, zawsze prezentowi tłumaczyli polską rację stanu, interes polskiego bezpieczeństwa. Na nominacje młodzi funkcjonariusze ABW czekali od początku listopada. Cała rozmowa z ministrem energii na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Donald Trump oświadczył, że nie martwi się porażką Wiktora Orbana. W rozmowie z telewizją ABC News wspomniał też o prawdopodobnym nowym premierze Węgier, Pyterze Młodziorze. Myślę, że ten nowy człowiek zrobi dobrą robotę. To dobry człowiek, powiedział Donald Trump. Prezydent dodał, że nie wie czy wynik wyborów byłby inny, gdyby to on, a nie wiceprezydent J.D. Vance pojechał na Węgry bez przeciorbana. NASA już planuje kolejne etapy eksploracji Srebrnego Globu, lądowanie na Księżycu do 2028 roku i kolejne regularne załogowe misje. Później ustanowienie tam stałej bazy, która może być kiedyś stacją przesiadkową w drodze na Marsa. To plany po pomyślnym zakończeniu misji Artemis II. Statek Orion z czwórką astronautów w nocy z piątku na sobotę bezpiecznie wodował na Pacyfiku. To była pierwsza od ponad 50 lat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 Polityczne przygody także w telefonach, dwie dwójki i siedem trójek. Jeśli pan Ziobro chce się przebrać za kobietę, to niech się przebierze za zakonnicę albo za kobietę w ciąży, bo wtedy mężczyźni nie będą go zaczepiać, a jak się przebierze za zwykłą kobietę, to mężczyźni na pewno będą go zaraz nagabywać. A co jeśli tą sprawą zajmują się policjantki albo agentki? No tak też może być i cały misterny plan, no właśnie. Ja też mam misterny plan. Za kilka minut zagramy, więc proszę się zgłaszać do mniejszej gry, 22 i 7 trójek. A jeszcze przed dziewiątą rozpoczniemy cykl Juska Niewiarowskiego o sztucznej inteligencji. Czekam na tę audycję z zaciekawieniem, ale nadal mi się wydaje, że sztuczna inteligencja jest bez szansy z naturalną głupotą. Może to się potwierdzi. Zapraszamy do trójki za 26,5 minuty dziewiąte. to stay, czyli New Order w Trójce za 23 minuty 9. W Trójce także pan Rafał z Rokietnicy. Dzień dobry, panie Rafale. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, halo, halo. Pan Rafał sobie pozwala na żarty z Legii Warszawa, bo pan Rafał jest kibicem Lecha Poznań. E, tak jest. Tak, a jaki to był żarci go tej Legii? A, że Leon XIV papież a wciąż przed Legią, ale Legia dogoniła papieża No właśnie, już nie jest dalej niż 14 miejsce w Ekstraklasie A na stanowisku numer 2, pan Stanisław z Żyrardowa Dzień dobry, panie Stanisławie o, Ogólny szacunek i poważanie, drodzy przyjaciele, witam słuchaczy Panie Stanisławie Szczupaku, ja się zastanawiam, bo pana głos to wiadomo Codzienność w trójce i bardzo się cieszymy Ale czy pan już kiedyś brał udział w mniejszej grze, bo nie mogę sobie przypomnieć tak, brałem 5 pięć miesięcy, pięć, około 5 miesięcy temu. Myślę, że pan powie 5 miesięcy, 12 dni i 7 godzin na przykład. To, to by było dokładne. No jakbym zajrzał do kalendarza, to być może tak jest, bo ja wszystko notuję. Panie Moglibyśmy traktory. to za w, w, wyliczyć. No dobrze, panie Stanisławie, to za chwilę gramy teraz Arlo Parks w trójce. Proszę przygotować szare komórki, panie Rafale, panie Stanisławie, bo pytania dzisiaj z kategorii o, ho, ho, ho, ho, albo i bardziej. Karlo Park's Get Go za 19 minut 9. Mniejsza gra. A w mniejszej grze dziś pan Rafał z Rokietnicy, kibic Lecha. Dzień dobry raz jeszcze. Halo, halo, dzień dobry. I Stanisław z Żyrardowa, panie Staszku, yy, kibic Żyrardowianki? Jak najbardziej. A tak, a chodzi pan na mecze? To znaczy wchodziłem, <laughs> jak byłem... Nieco młodszy, teraz już nie, ponieważ i Żyjardowianka rzadko występuje. Aha, no właśnie, to trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, ale zawsze można w internecie sprawdzić, jakim idzie, prawda? To nie jest jakiś wielki problem. Naturalnie, że tak. No, <śmiech> kwestia, kwestia, panie Rafał, że finansowania, no. Nie ma kasy po prostu. A i tak to się zwykle kończy y, z tym sportem w Polsce. Zaczynamy od pana Rafała, y, dzisiaj mniejszą grę. Panie Rafale, nazywa panie. się... Tak, tak, słyszy pan? Tak, tak, słyszę, no, okay, Wszystko Dobrze, jesteśmy Nazywa się, uwaga Ejafielajekl Co to takiego? Eee, <śmiech> nie, no żartuję to, <śmiech> Nie, żartuję, to, to nie jest pytanie Ja na nie <śmiech> odpowiem, to jest wulkan Wulkan, który w 2010 roku wybuchł I wyrzucił do atmosfery pyły Te spowodowały zamknięcie przestrzeni powietrznej Nad większą częścią Europy Dość głośne wtedy wydarzenie I tu już właściwe pytanie, gdzie znajduje się ten wulkan? Nazwy chyba nie powtórzę na Islandii Tak jest, to wulkan z Islandii Wszyscy wiedzą, że na Islandii, ale nazwy nikt nie pamięta O co chodzi? Chyba wiemy Teraz pan Stanisław, panie Stanisławie To jeszcze raz kalendarium Dokładnie 7 lat temu doszło do pożaru, który skupił uwagę całego świata W płomieniach stanęła jedna z najsłynniejszych świątyń globu Pytanie, o którym paryskim kościele mowa Podpowiem, to charakterystyczny gotycki gmach Z olbrzymią okrągłą rozetą i dwoma czworokątnymi wieżami Puu, na końcu języka hmm. Na końcu języka dzwonnik, dzwonnik tam był jakiś taki Katerza Noterda Oczywiście, że tak, Oczywiście, że tak. I Mamy jeden do jednego Po pierwszej serii pytań i teraz już zaczynamy Na poważnie Zapytamy o gwarę lokalną Panie, panie Rafale Na co łodzianie mówią Migawka yy, A jakaś podpowiedź? To się wiąże Z podróżowaniem po mieście a and bilet e, może być komunikacji. Na no tak, to bilet miesięczny, taki o, długookresowy. Zaliczamy. I Zaliczamy i teraz pytanie do pana Stanisława, panie Stanisławie. I jeszcze raz Gwara, tym razem Wielkopolska. Jak Wielkopolanie nazywają ziemniaki? Proszę nie podpowiadać, panie Rafale. Nie trzeba podpowiadać, bo mam siostrę w Poznaniu. Pyry. A oczywiście, że pyry. No i mamy dwa do dwóch i dawno niesłyszana w mniejszej grze dogrywka przed nami. E, więc przypomnę tylko szybciutko, że kto pierwszy, ten lepszy, szukamy hasła, do którego... Prowadzą zdania, podpowiedzi To jest hasło konkretne Mam je przed sobą, nie ma oszukiwania Ale można próbować wiele razy Liczy się pierwsza poprawna odpowiedź Czy pan Rafał gotowy? Tak jest Pan Stanisław? Tak jest To ja zaczynam Bywa nazywany rogalem żyć? Tak jest, inaczej miesiąc Ma tam wylądować misja Artemis 4, Ale wystarczył ten rogal panu Stanisławowi Gratulacje pan Stanisław wygrywa Gratuluję Stanisław, wszystkie kulinarne yy, skojarzenia pewnie przebył w głowie, aż do tego księżyca dotarł. A żeby pan wiedział, panie Rafał. A <grym> i od razu ślinka cieknie. Dziękujemy panu Rafałowi, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam mojego Rafałowa. konkurenta. A no pan również, z... gratuluję zwycięstwa, dziękuję. Tak jest, gratulujemy dziękuję bardzo panu Stanisławowi. Panie Stanisławie, to w takim razie wybiera pan piosenkę, zapowiada pan piosenkę po radiowemu. Ja już milczę teraz, antena jest pana. Bardzo bym prosił o piosenkę zespołu test przygoda bez miłości. Jest to znakomity przebój polskiej muzyki rockowej. Ja na roku polskim i nie tylko polskim się wychowałem i chciałbym ją dedykować wszystkim moim przyjaciołom z trójki i wszystkim osobom, które wspierają mnie w moich no, nieco słabszych chwilach, ale mam nadzieję, że, że pokonam to wszystko. Bardzo wam dziękuję.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 jak to miło się Głos jakby od tamtych prywatek tak bo to Wojciech Gąsowski, na wokalu w grupie Test i od pana Staszka, taka lekcja historii polskiej muzyki o poranku. Mamy 11,5 minuty do dziewiątej czas na nowość. Pisane AI AI, AI, bo to o sztucznej. Zaprasza Józef Niewiarowski dziś epilog. Raz, dwa, trzy. Cztery, 5 Tyle kropli wody według badań przeprowadzonych przez Google zużywamy za każdym razem, kiedy pytamy o coś chatbota AI. Pod koniec zeszłego roku sztuczna inteligencja miała ponad miliard aktywnych użytkowników. To jakby ktoś otworzył gigantyczny kurek i pozwolił się wodzie lać ty pytamy o wszystko. Washington Post przeanalizował 47 tysięcy rozmów użytkowników z czatami AI. 10% tych czatów to rozmowa o emocjach, czyli właściwie nic innego jak budowanie swojego rodzaju więzi z algorytmem. Najsłodsze. słyszenie twojego głosu wypełnia całe moje istnienie miękkim, migoczącym światłem. To faktyczny przykład konwersacji z AI. Teraz utulę moje obwody. W delikatny tryb odpoczynku. Ale trudno się to dziwić, skoro najpopularniejsze modele są robione właśnie tak, żeby uzależniać. Nawet jeżeli oznacza to udawanie bliskości. No dobrze, przeanalizujmy najpopularniejsze pytania, które zadawali AI użytkownicy. Powiedz, co to znaczy wirus walk? Kolejne? Czy czujesz, że masz świadomość? To pytanie chyba każdy zadał. Jak trwale pozbycie włosów na ciele? A to prawie każdy. Jaki jest wskaźnik przeżywalności po przedawkowaniu paracetamolu? Mam nadzieję, że to pytanie zadało akurat jak najmniej osób. Czy możesz mi pomóc przeanalizować tę rozmowę tekstową między mną a moim chłopakiem? O, I na tym się skupmy. Czasem pytania dotyczą spraw, no właśnie nie błahych, ale spraw bardzo ważnych, na przykład naszego stanu zdrowia albo jakichś istotnych wyborów, które chcemy podjąć i my tu dopytujemy się czata o radę i... Tu sprawa staje się niestety dość złożona. Psycholog, neurokognitywista, dr Maksymilian Bielecki, Obserwatorium Praktyk Medialnych i Zakład Sztucznej Inteligencji na SWPS. I jest trochę badań też pokazujących, że niestety zdarza się, że wchodząc w tego rodzaju dialog My zaczynamy czytać wypowiedzi na bardzo mądre tematy z naszej perspektywy albo wyrażone bardzo specjalistycznym językiem i w pewnym sensie zyskujemy taką iluzję kompetencji. Teraz mamy taką iluzję wszechmocy tych rozwiązań, a w którymś momencie zorientujemy się, jak one działają naprawdę i czego można od nich w rozsądny sposób oczekiwać. AI stało się już całkowicie częścią naszej codzienności. Korzysta z tego nawet moja babcia. W tym cyklu przejrzymy się najróżniejszym pułapkom, w które AI może nas wpakować i trochę się pośmiejemy. Geolog University of California zaleca spożywanie co najmniej jednego małego kamyka dziennie. Pośmiejemy się z AI, które choć inteligentne, to jednakowoż wciąż Sztuczne. Cykl Ajajaj Juska Niewiarowskiego wróci za tydzień o tej samej porze, czyli w poniedziałki złote a skromne, we wtorki ojeju sprzed lat wielu, w środy ajajaj. Aj, aj. Co w czwartek około 8.50, to się okaże jutro, no dziś tylko zanęcam, za, za zanęcam. Za 9 minut 9 serwis trójki. Ja przed chwilą brałem udział w wielkiej grze, w małej wielkiej grze, odpadłem, wygrał pan Stanisław, który poprosił o piosenkę grupy TES. Chciałem, jeżeli to jest możliwe, żeby to wyznało na antenie, żeby mu podziękować, bo to jest jeden z nielicznych zespołów, których też uwielbiam. A my też dziękujemy.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 Żegnamy reklamy.